Kocie opowieści Maria Konopnicka Szkolne przygody Pimpusia Sadełko Część pierwsza Szkoła Szkoła pani Matusowej głośne w świecie ma przymioty. Uczęszczają do niej wszystkie dobrze wychowane koty. Już to sam nieboszczyk Matus był wybornym pedagogiem i prowadził przez lat wiele znaną pensję pod batogiem. Kot to był uczony wielce, a siadywał na zapiecku, pomrukując sobie z cicha po łacinie i po grecku. Osierocił wszakże szkołę i zostawił żonę wdowę, gospodarną, zabiegliwą, jej mość panią Matusowę. Szkoła dalej szła swym trybem, tylko znak jej pod batogiem usunięty został ze drzwi i zrobiony kot z pierogiem. Łatwo pojąć, jak ta zmiana rozszerzyła pensji sławę. Młode kotki na naukę biegły jakby na zabawę. Jedna matka synka wiodła, druga swą córeczkę małą, byle każde z pensji godła, choć kruszynę skorzystało. Nic milszego bowiem dziadki, jak kot pięknie wychowany. Taki, jak kotu widzicie, nad miseczką odśmietany. Szczęście rodzinne Żyli sobie wtedy w mieście im ci państwo Sadełkowie, którzy mieli jedynaka. cudokotka, kotka, co się zowie. Pimpoś było mu na imię, skórka szara w żółte łaty. Cały dzień na rękach siedział, to umamy, mamy, to u taty. Rano, wieczór, pan Sadełko jednaka brał pod boki. Mile sobie przyśpiewując wyprawiali różne skoki, a pieścili, a chuchali, a broń Boże do roboty. Zawsze tylko mój ty skarbie, mój ty srebrny, mój ty złoty. O, nic nie ma piękniejszego nad rodzinne błogie życie. Słodycz jego i rozkosze na obrazku tym widzicie. Szybko biegną miłe chwile, czas przemija lotem ptaka. Nie ma rady, trzeba zacząć wychowanie jedynaka. Pimpuś wyrósł jak na drożdżach, ale w głowie same psoty. W jego wieku dawno siedzą nad książkami inne koty. Tak więc państwo Sadełkowie rozstają się z dzieckiem drogim i oddają wełzach synka na naukę pod pierogiem. Lekcja tańca. Ledwie pimpuś wszedł do szkoły, wnet usłyszał skoczne dźwięki. Właśnie brały lekcje tańca i panicze, i panienki. Pierwszy Filuś z białym gorsem wdzięcznie ujął się pod boki i podniósłszy lewą nóżkę, śmiało daje sus szeroki. Przy nim śliczna Kizia Mizia, w żółtej szarfie, w wielkiej kryzie, w sukieneczce tańczy białej, czy widzicie kiziemizie? Za nią hasa łupiskurka, tancerz znany z swej ochoty. Celujący uczeń szkoły, co wyprzedził wszystkie koty. Dalej Lizuś i Trojaczek trzymają się za pazurki, naśladując żywawo skoki wybornego łupiskurki. Z uwielbieniem i zazdrością patrzy na to Pimpuś z dala. Radby także ciąć hołubce, lecz brak stroju nie pozwala. Wnet też pani Matusowa wstążkę wiąże mu u głowy i upasa pasa zręcznie spina półgarnitur nankinowy. Miałknął pimpuś zachwycony tak przedziwną toaletą i do tańca zaraz staje z piękną panną Sofinetą. Sofinetka z wdziękiem wodzi, spuszczonymi w dół oczyma i, że jeszcze jest nieduża, więc łapeczkę w buzi trzyma. Pimpuś omal z garnituru i ze skóry nie wyskoczy, przy muzyce idzie kociej, do wieczora bal ochoczy. Kot nie może być niezgrabnym, jakby niedźwiedź, jaki i bury. Gdyby ruszyć się nie umiał, któżby łowił myszy, szczury, rozstanie. Uściskany, opłakany i na progu, i za progiem został pójść pensjonarzem sławnej szkoły pod pierogiem. Zrazu żal mu nieco było, żegnać tatę, żegnać mamę, popłakiwał sobie nawet gdy zamknięto za nim bramę. Lecz się wkrótce rozwasalił na wysokim siadłszy stołku, gdy zobaczył pełen talerz smakołyków na podołku. Mama kotka mu kupiła, tato biczyk i piłeczkę, więc chodził za się, zakręciła to od tak, tylko troszeczkę. Ale państwo sadełkowie ci utulić się nie mogą i miłego jedynaka opłakują, idąc drogą. Już im z oczu znikła szkoła z ogrodzeniem swym zielonym, a to on, to ona staje, by zamachać choć ogonem. Tak ów żeglarz, gdy na łodzi od miłego brzegu płynie chustką na znak wieje białą przyjaciołom i rodzinie. O, nie wiedzą tego dziadki, jaka po nich pustka, głucha, gdy do próżnej wszedłszy chatki matka staje, patrzy, słucha. Słucha wiatru, co przelata, po szerokim wijąc świecie, czy jej wieści nie przynosi, czy nie tęskni miłe dziecię. Późno w nocy siedzi duma na samotnej chaty progu, aż w opiekę odda świętą oddalone dziecię Bogu. Szkolne przygody Pimpusia Sodełko, część druga. Marsz z kuchni. Zjadłszy swoje specjały, oblizał się nasz kocina i rzekł – Jakoś ta nauka wcale nieźle się zaczyna. – Chwalić Boga, że rodzice do takiej mnie dali szkoły, gdzie prócz tańca i jedzenia obce inne są muzoły. – No, co prawda już i w domu do tego się nie sposobił. Pytam nawet niech kto powie, co ja bym nad książką robił. – Muszę tylko do spiżarni i do kuchni poznać drogę, a najpierwszym uczniem w szkole na mój honor zostać mogę. Jakoż dobrał sobie Pimpuś kompanikę tęgich kotów i wyprawił się do kuchni na naukę dalszą gotów. Biegnął jeden przez drugiego i dalejże do kucharki. A, dzień dobry, pani Piętka, przyszliśmy tu zajrzeć w garnki. Pani Piętka z wałkiem stała przy stolnicy pełnej ciasta, a była to popędliwa i nie młoda już niewiasta. Jak zobaczy owe koty, jak nie krzyknie na nich z góry, Ale niuchy, a nie cnoty, a marsz z kuchni w mysie dziury. Jaki taki bliższy proga umknął zręcznie przed pogonią, a zaś reszta się spotkała z pani Piętki twardą dłonią. Płacze Kizia, Sofinetka, płacze Pimpuś nasz uczony, i ze wstydem się wynoszą, pospuszczawszy w dół ogony. Katastrofa. Trudno sobie wyobrazić coś milszego od tej sali, w której malcy spod piroga obiad co dzień zajadali. Okno było tam weneckie, co na ogród się odmyka, książek pełno, a na ścianie portret męża nieboszczyka. A po środku stół ogromny. Osiem nakryć na nim leży. Przy nim stoi wielki fotel i krzesełka dla młodzieży. Dobra pani Matusowa na fotelu zwykle siada. W białym czepcu, w okularach i paniątkom jeść nakłada. A ze ściany, mąż nieboszczyk, na siedzących patrzy z dala i wąsami zda się, rusza, zda się grozi, lub pochwala, o, jeden już tam przyszedł obiad smaczny i wesoły, kiedy Pimpuś, nasz bohater, pod pierogiem wszedł do szkoły. Serce mocno mu zabiło, gdy zobaczył wielką salę, a miał właśnie żółtą kurtkę i wyglądał doskonale. – No, siadajcie, drogie dzieci, – rzecze pani Matusowa. – Tylko cicho się sprawiajcie, bo mnie dzisiaj boli głowa. Siadł szykotki, milcząc jedzą. Ten to ów języczkiem chłopcze, a tak cicho, że dosłyszy, co tam w kątku myszka, szepcze. Ale Pimpuś, ten miał zwyczaj, że kołysał się na stołku. Raz i drugi rzecze pani. Przestań, proszę, mój aniołku. Pimpuś zerka na nią z boku, po tę chwilkę siedzi cicho, aż znów bujać się zaczyna. Tak go kusi jakieś licho. Trącają go łokciem kotki, że to brzydko, że nieładnie. A przestań, że, woła pani, bo ci jeszcze stołek padnie. Ledwie słów tych domówiła. Rym, jak długi pimpuś śleży. Za nim obrus, za obrusem, grat, miseczek i talerzy. Korzystając z chwili koty, gwałt się robi niesłychany. Groźnie patrzy mąż, nieboszczyk i wąsami rusza ze ściany pójść w obrus owinięty, z miejsca ruszyć się nie może. Coś się dźwignie, to ze stołu lecą za nim łyżki, noże. lizoś chwyta kubek z miodem, łupiskórka mu wydziera. Filuś cały nastół włazi i łapkami sos wybiera. Pani iskry lecą z oczu. Nie wie, co w tym robić piekle. Kizia drze się w niebo głosy, a trojaczek oczy wściekle. Jedna tylko sofinetka z śmiechem rzecze. Już powiadam, że najgorsze te chłopaki z całej szkoły, proszę, madam. I spokojnie, jak przystało dla uczącej się panienki, siedzi sobie, tylko ogon jej wygląda spod sukienki. Jedno drapie, drugie bije, pełno krzyku, pisku, wrzasku. Trudno nawet opowiedzieć i przedstawić na obrazku. Bijatyka. Po wieczerzy do łóżeczek cała poszła spać drużyna. Ale z filem psotnik Pimpuś bijatykę rozpoczyna. Spadła kołdra i pierzynka. Lecą jaśki w różne strony. Filusz upadł na podłogę poduszeczką przywalony. Reszta kotków, hyc, na ziemię. I do figlów, hejże dalej. Pościągali prześcieradła, całą pościel pościągali. Wtem ze świecą wchodzi pani. Co za rwetes, co za krzyki, a do łóżka, spać mi zaraz. No czekajcie, swawolniki. Jak tam poszła cała sprawa, jak się wszystko to skończyło, o tym nawet drogie dzieci wspominać mi nie miło. Tyle tylko wam opowiem, że na zajutrz, przez dzień cały kotki wody nanosiły, prześcieradła prać musiały. A największy figlarz Pimpuś, bez mundurka dla pokuty, od samego musiał rana wszystkim kotkom czyścić buty. Pimpuś buty czyści. Głos. Gdzie te nóżki chodziły? Co te butki znosiły? Chór. A mój miły panie chodziły po łanie, a na łanie stoi rosa w majowe zaranie. Głos. Gdzież te nóżki chodziły, co te budki znosiły? Chór. Chodziły po łące, goniły zające, a na łące trawka młoda i kwiatki pachnące. Głos. Gdzie te nóżki chodziły, co te budki zrosiły? Chór. Chodziły na pole, na tę czarną rolę, deptały tam krasne maczki i modre kąkole. Szkolne przygody Pimpusia Sodełko. Część trzecia, ostatnia List Usiadł Pimpuś z piórem w łapce, chcąc rodzicom donieść w liście o żałosnych swych przygodach. I tak pisze zamaszyście. Droga mamo, drogi tato, bardzo mi tu źle jest w szkole. Jeżeli mnie tato kocha, to do domu wrócić wolę. Jeść tu dają bardzo mało, dokazywać ani trochę. Proszę przysłać mi ciasteczek, jeżeli mnie mamcia kocha. Mało serce mi nie pęknie, że się muszę żegnać z wami. Kochający Pimpuś, tu się nasz kocina za łzami. I niewiele myśląc włazi, w trzewik męża nieboszczyka i wspomniawszy dom rodzinny, gorzko płacząc łzy, połyka. Wnoska O wylatka młodociane, o dziecięcy wieku błogi, jakie krótkie są Twe żale, Twoje smutki, Twoje trwogi. Nie tak szybko w letni ranek srebrna rosa schnie na kwiecie, jak te łeski brylantowe w modrych oczach twoich dzieci. I nie z takim chmurkiem w maju rozdmuchuje wiatr pośpiechem, jak na liczku twym rumianym znika smutek przed uśmiechem. Chwilki życia na twym niebie złotą mienią się obręczą, dusza twoja to obłoczek malowany śliczną tęczą. Taki kotki z podpieroga Dnia trzeciego zapomniały O tej burzy, co wieczorem szkolny gmach wstrząsnęła cały. Jako znika cień o wschodzie, tak zniknęła w sercach troska, a prześliczna kizia mizia Grę prowadzi zwaną wnoska. Grata bardzo znakomita, na tym dziadki me polega, że się kotek kotka chwyta i po całym domu biega. Chwytać trzeba za obruszkę, a kto jej na szyi nie ma, tego się za nosek bierze i w pazurkach mocno trzyma. Pimpuś śmiałek Już dawno mówią o tym, żyją z sobą jak pies z kotem, ale Pimpuś nie dowierzał i przymierzał. Skoro tylko psa gdzie z oczy, to podejdzie, to uskoczy, ale z drogi mu nie schodzi pan dobrodziej. Jeden, drugi, kundy skrzepki, ani dbał o te zaczepki. Psu nie honor bić się z kotem, co mu potem? Przestrzegały inne koty. Porzuć, Pimpuś, swoje psoty, bo się kiedyś tak zahaczysz, że zobaczysz. Ale Pimpuś, harda sztuka, z psami wciąż zaczepki szuka i ponosi. Trzep ich z boku, psy już w skoku. Już dobrały się do skóry. Aj, aj, wrzeszczy Pimpuś, gbury, toż od takiej znajomości bolą kości. A psy na to. To nauka, znajdzie guza, kto go szuka. A za taką awanturę biorą w skórę. Postanowienie. W nocy lament. Co takiego? A to Pimpuś czy srodze. Kawał futra, brak, na grzbiecie, po psich zębach znak, na nodze. Wstaje pani Matusowa, kataplazmy, szarpie, plastry. Ach, już nigdy, stękał pimpuś, nie zaczepie psiej hałastry. Całą noc biegały koty. Ten z miseczką, ten ze świecą, aż nad ranem ledwo pimpuś obwiązany usnął nieco. Długie potem przyszły chwile rozmyślania i niemocy. Teraz Pimpuś i zapłakał w swym łóżeczku, siedząc w nocy. Ach, cóżem ja nieszczęśliwy, najlepszego zrobił w świecie. Jakże teraz się rodzicom pokażę z tą łatą w grzbiecie. Ach, czekają oni ze mnie i pociechy i podpory, a ja próżniak niegodziwy, cóżem zrobił do tej pory. Drogi tato, droga mamo, miły domku mój rodzinny, już ja teraz się poprawię i zupełnie będę inny. Przebacz, przebacz, drogi tato, błogosław mi, mamo, droga, wasz jednak teraz będzie pierwszym uczniem spod pieroga. Czy dotrzyma pimpuj słowa? Oto ja już się nie boję, któż by ojca matkę drogą Chciał zasmucić dziadki moje. Koniec części trzeciej. Ostatniej.